เ o ้าสิบหกเก้าสันฐานสามสปอ iki กิสามสปอ i นิผมจะตื่นทันทีที่นาฬิกาปลุกดัง s t a n ę jak tylko zadzwoni budzik. s t a n ę jak tylko zadzwoni budzik. Pójdę gnąć niany, kiedy zacznę uczyć się. Zaczynam być śpiący, śpiąca, jak tylko mam się uczyć. Zaczynam być śpiący, śpiąca, jak tylko mam się uczyć. Pójdę gnąć niany, kiedy zacznę u c z y Przestanę pracować, jak tylko skończę sześćdziesiąt lat. Przestanę pracować, jak tylko skończę sześćdziesiąt lat. Kiedy to mam w y r a z i Kiedy pan pani zadzwoni? Kiedy pan pani zadzwoni? Tanthi thi pom mi w e l a Jak tylko będę mieć chwilę czasu. Jak tylko będę mieć chwilę czasu. On zadzwoni, jak tylko będzie miał trochę czasu. On zadzwoni, jak tylko będzie miał trochę czasu. Kun, jak długo będzie pan pani pracować? Jak długo będzie pan pani pracować? ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังทำได้ Będę pracować tak długo jak tylko będę mógł mogła Będę pracować tak długo jak tylko będę mógł mogła ผมจะทำงานเท่าที่ผมยังแข็งแรงอยู่ Będę pracować tak długo jak tylko będę zdrowy zdrowa Będę pracować tak długo Jak tylko będę zdrowy, zdrowa. Kawałon nałonięł na łóżku zamiast pracować. On leży w łóżku zamiast pracować. On leży na łóżku zamiast pracować. Ona czyta gazetę zamiast gotować. Ona czyta gazetę zamiast gotować. เขานั่งในผับแทนที่จะกลับบ้านออนสีดี d ์ไคเปยซามิอัสตมเาสเท่าที่ผมทราบบ้านเขาอยู่ที่นี่โอิ i ล do i ีว do o อ o m โมออนทุตั้มีเวอทยกเท่าที่ผมทราบภรรยาของเขาไม่สบาย O ile mi wiadomo, jego żona jest chora. O ile mi wiadomo, jego żona jest chora. Theo, co wiem, nie pracuje. O ile mi wiadomo, on jest bezrobotny. O ile mi wiadomo, on jest bezrobotny. Pomyślałem, że nie będę się martwić. Zaspałem. Zaspałam. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie. Zaspałem. Zaspałam. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie. Pompał rozmie, innych pomogę w porządku. Spóźniłem. Spóźniłam się na autobus. W przeciwnym razie byłbym, byłabym punktualnie. Spóźniłem. Spóźniłam się na autobus. W przeciwnym razie byłbym, była bym punktualnie. p r ó p o may w a ł e m znaleźć drogi. W przeciwnym razie byłbym, była bym punktualnie. Nie mogłem, mogłam znaleźć drogi. W przeciwnym razie byłbym, była bym punktualnie. Nie mogłem,